z wami żyję oni słowa bym de tego Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry Do pewnego miasta w pokoleniu Judy Weszła do domu Zakariasza i pozdrowiła Elżbietę Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi Poruszyło się dzieciątko w jej łonie, A Duch Święty napełnił Elżbietę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 bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem. Pomnę na swe miłosierdzie Jak przyobiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki Maria pozostała u niej około trzech miesięcy Potem wróciła do domu Oto słowo Pańskie bożni słuchaczem Bożego Słowa często modlimy się takimi słowami do Boga zwłaszcza kiedy nasze życie jest poddane różnym próbom życiowym słuchaj Panie bo mówi Twój sługa Twoja służebnica, prosimy o coś błagamy o różnego rodzaju łaski ale kiedy stajemy przy ołtarzu Pana kiedy wsłuchujemy się w Słowo Boże warto odmienić tę prośbę mów Panie bo słucha Twój sługa, Twoja służebnica. To jest modlitwa Chenego ze Starego Testamentu. Mów, Panie, bo słucha Twój sługa. Czegoż chcemy się tutaj dowiedzieć? Stojąc w Matki Boskiej Leśniowskiej, w ten lipcowy dzień. W niedzielę przybywamy ze swymi problemami, ale chcemy wsłuchiwać się w słowo Boga. Co nam Pan Bóg ma do powiedzenia? Popatrzmy na Ewangelię Świętą, co dopiero usłyszano. To pierwszy rozdział według świętego Łukasza. Najczęściej. Zwracamy uwagę na dwie postacie. Na Matkę Najświętszą i Elżbietę. O tym dzisiaj słyszeliśmy. Jak Maria odwiedza, opuszcza swoje nazory, idzie do krewnej Elżbiety. W tym opisie zmiastowania Jezusa i Jana, o czym czytamy w pierwszym rozdziale Łukaszowym, te postacie są jakby na pierwszym miejscu, ale nie możemy zapomnieć o innych postaciach, o których tu słyszymy, czytamy. O Józefie Świętym, o Zachariaszu. Zwiastowanie Narodzenia Jana Chrzciciela odbyło się w Jerozolimskiej Świątyni, a zwiastowanie. Narodzenia, o którym też czytamy w tym pierwszym rozdziale: Narodzenia Jezusa w nikomu nieznanym Nazarecie. Łukasz w pierwszym rozdziale jednak zwraca na przede wszystkim uwagę na Jezusa i na Jana. Oni są najważniejsi. W szóstym miesiącu życia Jana. Pod sercem Święty było poczęcie Jezusa w łonie Maryi za sprawą Ducha Świętego. Co to znaczy? To znaczy, że dzieło odkupienia rozpoczyna się w rodzinie. W dwóch rodzinach. W rodzinie Zakariasza, Elżbiety i Jana oraz w rodzinie Józefa, Maryi i Jezusa. Przypomnijmy sobie, że odejście od Boga Stwórcy dokonało się w rodzinie Adama i Ewy u początku czasów, pierwszych rodziców. Odrodzenie i powrót do Boga ma się dokonać także w rodzinie. Pan Bóg stworzył człowieka w rodzinie. W ten sposób przekazał Ciebie stworzeniu jako obraz Trójcy Przenajświętszej. Rodzina to projekcja Boga w tym świecie, najbardziej istotna, podstawowa. Moi drodzy, przez rodzinę my jesteśmy podobni do Pana, Pana w Trójcy święty jedynego. Czy wolno tak myśleć? Oczywiście, że tak. Trójca osób. Bóg, Ojciec, Boży, Duch Święty. Ojciec, matka, dzieci, rodzina. W wyniku takiego Dzieła stworzenia. Ewangelia Łukaszowa ukazuje nam nowe horyzonty. Przez rodzinę wszedł na świat grzech. Pierwszą rodzinę. I przez rodzinę ma być wszystko odnowione. Ale trzeba nam jeszcze ukazać wewnętrzne bogactwo tego związku osób. Trzeba ukazać te wszystkie treści, które dotyczą rodziny w aspekcie tajemnicy Jezusa. Tak, Chrystus rodził się w rodzinie, ale przecież wszyscy znamy także drugi rozdział Ewangelii Świętego Jana. Jak Chrystusa widzimy w galilejskie Galilejskiej, na weselu. Pan Jezus pochylił się nad brakiem tego, co zawsze było w warunkach palestyńskich ważne. Zabrakło wina. Maria mówi, Synu mój, brakło wina. Co ty na to? była tam obecna na weselu apostołowie też uczniowie Pana Jezusa Najbliżsi małżeństwo to nie tylko problem dwojga ludzi czy najbliższego otoczenia ale to sprawa społeczna sprawa, która dotyczy nie tylko tych dwojga ludzi, czy ich dzieci, czy ich krewni. Obecność apostołów Maryi na tym weselu ukazuje nam, kim naprawdę małżeństwo jest, jako wspólnota wśród innych wspólnot. Tak bywa we wszystkich religiach i kulturach świata, że małżeństwo jest sprawą społeczną, czymś, co dotyka nie tylko konkretnego człowieka. Tutaj najbardziej widzimy, jak człowiek jest powołany do wspólnoty. Jest obrazem tej najwspanialszej wspólnoty, o której wiemy z objawienia Bożego, co już powiedzieliśmy, rodzina jako obraz Trójcy Przynajświętszej. Ale idźmy jeszcze dalej. Chcemy tematykę rodziny jeszcze bardziej pogłębić w świetle Pisma Świętego. Dwa tysiące lat temu, Święty Paweł, urodzony w Tarsie, wielki teolog i apostoł pierwotnego Kościoła, Ojciec Święty, ogłasza rok Pawłowy, bo mija dwa tysiące lat od jego urodzenia. Tyle o nim słyszymy w dziejach apostolskich. Czytamy także o małżeństwie w jego listach. Ten znawca Starego Testamentu wiedział, jak na przykład prorocy porównywali stosunek Izraela do Boga Jachwę, kiedy naród wybrany odchodził od wiary w jednego Boga, to jak nazywano ten grzech? Nazywano cudzołóstwem. Lud Boży cudzołożył, kiedy był niewierny, jak niewiarna, niewierna niewiasta. Stąd Święty Paweł w swoich listach bardzo mówi ciekawe słowa na temat małżeństwa, na temat tej relacji, Między mężem i żoną, między żoną i mężem. Mówi na temat, w ten sposób, na ten temat, że te relacje mają się układać na wzór relacji między Chrystusem i Jego Kościołem. Chrystus i Kościół. Mąż do żony, żona do męża ma się odnosić jak Chrystus do swego Kościoła. Jak Kościół do Chrystusa, co za cudowne porównanie, jakie możliwości rozwoju miłości, która nie szuka swego, nie dba o siebie, jest cierpliwa, życzliwa, nie jest bezwstydna, wszystko znosi, wszystko przetrzyma. Te słowa z pierwszego listu do Koryntian świętego Pawła: Niechby małżonkowie sobie często odmawiali, kiedy przyjdzie kryzys, kiedy nadejdą trudne dni, czarne chmury, kiedy się pojawią, a te kryzysy być muszą. Dlaczego? Kryzys jest po to, byśmy wypłynęli głębiej na teren tej miłości, która istnieje między Chrystusem a Jego Kościołem i między Kościołem a Chrystusem. Święty Paweł w ten sposób powiedzie nam bardzo wiele, o wiele więcej, niż nie jeden mądry filozof czy dziennikarz liberalnego pisma, którzy tak przedziwne rzeczy piszą dzisiaj na temat małżeństwa i rodziny. Chrystus swego Kościoła nie zostawia samemu sobie. Jest obecny w swoim Kościele na wiele sposobów. Małżeństwo, rodzina jest też Kościołem. Święty Jan w IV w już wieku w ten sposób mówił o rodzinie. Domowy Kościół. Zresztą w Kościół Pierwotnej liturgię nie sprawował we wspaniałych katedrach czy przy tych ołtarzach polowych, jak to dzisiaj wszystko ma miejsce, ale tę liturgię spełniał w rodzinach. Nie tylko w katakumbach podziemnych, w Rzymie, ale potem w rodzinach, kiedy te rodziny się nawracały. I stąd było bardzo łatwo powiedzieć, że rodzina to domowy kościół. Chrystus jest też obecny w małżeństwie i w rodzinie na wiele sposobów. Ale moi drodzy, jeden sposób jest podstawowy. Opowiada mi ojciec Zbigniew, jak te błogosławieństwa tutaj są udzielane, jak rodziny przychodzą, odnawiają swoje przyrzeczenia małżeńskie, jak odnawiają się w tej miłości wzajemnej. Ale to wszystko Zaczyna się od czego? Że małżeństwo jest sakramentem. Że małżeństwo ludzi ochrzczonych jest obdarowywane mocem, mocami Boga. Tych młodych ludzi Pan Bóg przygarnia. Udziela im siebie Udziela tej miłości ze swego Ducha. Udziela tych mocy Boży, By ta ich miłość była piękna, szlachetna, wspaniała. By się nie kończyła. By była zawsze aktualna. Sakramentalne małżeństwo to jest podstawa. Ale oczywiście takie małżeństwo musi być przyjmowane w duchu wiary. Tu nie chodzi o zwyczaj, tylko o piękną dekorację, o film po tym pokazywany. Tu nie chodzi o strój tylko. Małżeństwo sakramentalne to jest wejście młodych ludzi, dwóch młodych ludzi, którzy są już przygotowani do tego. Wejście w tajemnicę Boga w Trójcy Święty Jedynego. To tajemnicę miłości bez kresu. To tajemnicę która jest odkrywana potem przez całe życie małżeńskie rodzinne ileż radości przeżywają małżonkowie, rodzice kiedy przypada jubileusz sakramentalnego małżeństwa 25-lecie i lecie czasem 60-lecie jakżeż często ostatnio proszą czy małżonkowie miało błogosławieństwo specjalne na piśmie? To jest odczytywane po mszy świętej na oczach całej licznej rodziny swojej, dzieci, wnuków, prawnuków, na oczach całej parad. Bo małżeństwo jest wspólnotą nie tylko konkretnych dwojga ludzi, czy konkretnej rodziny. Bracie siostry, Ileż teologii, małżeństwa i rodziny jest jeszcze do odczytania. Jan Paweł II przez kilkanaście dni, kilkanaście tygodni miał przemówienia środowe na temat teologii ciała. Pisał na ten temat w książkę, jeszcze przed swoim wyborem na papieża. Miłość i odpowiedzialność Pisał dramaty Przed sklepem jubilera Miał kontakty z młodzieżą akademicką Wiedział czym jest rodzina i małżeństwo I takiego człowieka Pan Bóg powołał na stolicę Piotrową Aby obdarzył Tymi nowymi treściami kościoła posoborowego ale nawiążącego jednocześnie do pierwotnego kościoła, do ojców kościoła współczesny świat współczesną rodzinę to co wydaje się być sprawą niezwykle pastoralnie ważną dzisiaj o czym stale biskupi polscy mówią i piszą to jest lepsze przygotowanie młodych ludzi do zawarcia małżeństwa Trzeba, jak mówi papież, z nową mocą głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie. Z nową mocą. Pierwszy syn od biskupów całego świata zwołał Jan Paweł II właśnie na temat małżeństwa i rodziny. Taki dokument familiarizm, z jest w treści, które trzeba przekazać młodemu dzisiaj człowiekowi. Jeśli jego małżeństwo ma być szlachetne i piękne, szczęśliwe i nierozerwalne. Trzeba przygotowywać lepiej do małżeństwa już swoje dzieci. Wtedy, kiedy je uczymy postaw ofiarnych, kiedy je prowadzimy do kościoła, do sakramentów świętych, kiedy się modlimy razem. To jest cudowna sprawa. Do małżeństwa przygotowujemy się w naszych małżeństwach, w rodzinach. Jako dzieci, jako młodzież Ale nie zawsze taka rodzina może pomóc Tyle tych rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych Nie kochających życia Od początku poczęcia po naturalną śmierć No i dlatego Kościół z niezwykłą mocą Mówi o tym bliższym przygotowaniu do zawarcia małżeństwa ale jedno z takich sympozjów temu poświęconych, to człowiek, który studiował za granicą, profesor z Warszawy mówił nigdzie w Europie poza Polską nie spotkał tak zorganizowanego już pasterstwa, które przygotowywuje młodzież do życia w małżeństwie i w rodzinie. Zapewne jeszcze są niedostatki nie czynimy tego jeszcze w sposób najlepszy ale mamy tę świadomość co powiedziała błogosławiona matka Teresa z Kalkuty że święte małżeństwa domagają się świętych kapłanów. to są jej słowa moi drodzy kończąc te krótkie rozważania wprowadzając na te tereny biblijne teologii małżeństwa i rodziny. Biorąc pod uwagę to wszystko, co Kościół dzisiaj naucza na ten temat, chcę Wam jeszcze przedłożyć dwa przykłady. Czy to jest wszystko możliwe? Że trzeba być odważnym, aby rodzinę kształtować w pomyśli Boży, że poza tą Koncepcją małżeństwa nie ma szczęśliwego małżeństwa. Owszem, kto zachowuje prawo Boże naturalne, te przykazania Boże, że jest jednak nastawiony na drugą osobę, też może nieraz bardzo wiele uczynić dobrego, ale do Boga podchodzimy po największe dobro, po największą miłość. Ta miłość, która nigdy się nie zniechęca. Ale naście lat temu jedno z czasopism polskich rozpisało konkurs. Jak przeżywam 7 dni tygodnia. Różni ludzie pisali z całej Polski, a potem wydrukowano w tym czasopiśmie pierwszą nagrodę to co przyznało specjalne tam gremium jako najlepsze opracowanie ono dotyczyło opracowania spisania tych 7 dni tygodnia matki żony osoby wykształcone pisze o tym jak mają swoje czworo dzieci jak spodziewa się piątego i ma lęk powiedzieć o tym swemu mężowi. Pisała o tym, jak poszczególne dni tygodnia były dla niej trudne. Jak trzeba było dzieci odprowadzać do przedszkola. Jak trzeba było zatroszczyć się o ich zdrowie. Pisała jak moje koleżanki idą do teatru czy do kina to ja nawet nie mam czasu, aby pójść do fryzjera, bo jestem stale w rodzinie. Moim głównym zawodem to jest być matką teraz. Ale najpiękniejsze było to, co ona pisała o swojej niedzielnej mszy świętej. Że kiedy idzie do kościoła rano, a rodzina z mężem jeszcze przebywa w domu, bo dzieci małe, to ona naprawdę się modli. To ona Pana Boga prosi i mówi, żeby nic nie zamieniła na nic te chwilę koncentracji, modlitwy, tę komunię świętą, która przyjmuje w Kościele we mszy święty. Że to dla niej jest źródłem mocy, nadziei. Że to jest to, co ją stanowi jako matkę i żonę, jako kobietę. Pamiętam, to wypracowanie to było dawne już lata kiedy to wyczytałem ale jeszcze jeden przykład życia współczesnego myślę o takiej pani Ewie która jest lekarzem pediatrą kiedy urodziło się drugie dziecko okazało się że jest głuche było to oczywiście dla tej rodziny niezwykłym przeżyciem. Mąż też lekarz. Mieli swoje plany. Przez 10 lat zrezygnowała z swojej praktyki lekarskiej, ażeby opiekować się tym swoim synem. I rzeczywiście chłopak tak został przygotowany do życia, że też skończył studia. Niedawno za małżeństwo Ale co jeszcze jest ważne w tej sprawie? Matka wróciła do swojej praktyki lekarskiej i została wybrana rektorem poważnego uniwersytetu. Pytam się, czy jako lekarka przecież nie miała nadzwyczajnych osiągnięć lekarski. Poświęciła się dla dziecka. Została wybrana przez gremium senatu tego uniwersytetu jako kobieta mężna. Dobrze zorganizowana. Jako ta, która się umie poświęcić, która umie zrozumieć drugiego człowieka i która jest uczciwa. Czyż to nie jest piękne? Czyż takich małżeństw nie mamy wiele? Mogłem Wam jeszcze opowiadać o mężach, o ojcach. Jak wiecie, jestem pasterzem Kościoła katolickiego, gdzie raz w roku u Matki Boskiej Piekarskiej gromadzi się świat męski. To jest ewenement, że tyle mężczyzn, ponad 100 czy nawet 200 tysięcy przybywa, w ostatnią niedzielę maja ażeby tam modlić się do Matki Boskiej Sprawiedliwości Miłości Społecznej i tyle razy tam się zastanawiamy co znaczy być ojcem co znaczy być mężem w tym roku jeszcze bardziej ukazał nam tę prawdę na przykładzie Ojca Świętego Jana Pawła II Człowiek, który napisał najwspanialszą biografię na jego temat. Amerykanin, teolog, dziennikarz, ojciec rodziny, George Weigl. Świadek nadziei. Może ktoś ma taką bardzo grubą biografię Jana Pawła II. Kiedy mówił o Janie Pawle II, którego poznał bardzo dokładnie, miał dostęp do Niego, rozmawiał z wieloma jego współpracownikami i mówił nam o ojcostwie właśnie Jana Pawła II. Uczył się tego od swego ojca i od swego biskupa, jako człowiek młody, jako kapłan młody. Moi drodzy, niech Matka Boska tutaj czytona w Leśniowie, Matka Rodzin Niech nam pokazuje nowe horyzonty Tych naszych małżeństw i rodzin Chcemy się oderwać Od tych wszystkich prądów laicyzujących Które do nas docierają Które są wbrew naturze Które są wbrew dobru narodu Państwa No bo rodzina jest fundamentem wszystkiego Na podstawie tych rozważań Chyba możemy stwierdzić że atak na rodzinę to jest atak na Pana Boga. Tak czynią ludzie, którzy nie potrafią sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania swojego życia, są zagubieni. Czytajcie o tym w czasopisma katolickich, o tym tam wszystko jest napisane. Bronimy się przed tym. Atak na rodzinę to jest atak na Kościół. Te dawne ataki się skończyły na biskupów, na prymasa, na papieża. Ten atak na rodzinę jest atakiem na człowieka. Amen.